Bóg to nie religia, religia to nie Bóg. Bóg to nie religia, religia to nie Bóg. Rozumiecie, przyjaciele? To są różne rzeczy, różne sprawy, nie mające ze sobą wokół religii wspólnego. Niektórzy myślą, że religia z Bogiem ma ze sobą coś wspólnego. Prawda jest taka, że religia z Bogiem nie ma nic wspólnego. Ani jeden fragment jakiejkolwiek religii nie prezentuje Boga. Wiecie do czego? Ponieważ Bóg to jest Kto? Osoba. Osoba. On ma osobowość. Co ma osoba? Osobowość. Rozumiecie o czym mówię? Osobowość. Macie zdjęcia w domu swoich dzieci? Macie. Wszyscy mają w starej wersji na papierze, w nowych wersjach w komputerze. Macie zdjęcia, ale to nie jest osoba. Zgadza się? Można się przytulić do zdjęcia? Nie można. Można porozmawiać ze zdjęciem? Nie można. Zgadza się? Czy zdjęcie może nam doradzić? Nie może. Może nas pokoić? Nie może. Zdjęcie może znazwychować sentymentalne skojarzenia i tym, że jest właśnie religia. To system sentymentalnych skojarzeń, rozumiecie? różnego rzędu. Jakakolwiek religia na świecie, jakakolwiek, jakakolwiek formuła, czy to będzie formuła chrześcijańska, czy niechrześcijańska, nie ma żadnego znaczenia dla nas. W ogóle. Jeżeli chcesz szukać Boga w religii, to nie znajdziesz tam Boga. Dlaczego? Bo w zdjęciu nie znajdziesz osoby. Rozumiem? Nie znajdziesz osoby w zdjęciu. Osoba to osoba. Nazywam się Artur Ceroński i spotkałem jezusa osobiście. Nikt mi o nim nie naopowiadał, nikt mi o nim, nikt mnie nie przekonał do tego, że powinienem w niego uwierzyć. Przeczytam w Piśmie Świętym, bo w ogóle się dowiedziałem, że to jest Pismo Święte. Więc co to jest święty, słowo święty. Słowo święty to znaczy inny. Jest to inne Pismo. Dokładnie taka jest podstawowa definicja słowa Święty. Inny. Inny niż co? Inny niż wszystko. Wszystko. To jest inne Pismo. Inne. To nie jest Bóg, zaznaczam, to nie jest Bóg. Niektórzy którzy pomylili to słowo. To nie jest Bóg, ani to nie jest Bóg Święty. Więcej słów. To, bez prowadzenia naszego Ducha, jest zabójcze dla ludzi. Wiecie o tym? Z tej książki, to z tej książki ludzie wyciągają błędne wnioski. Błędne wnioski. Jest taki piękny fragment w tymże Piśmie Świętym Jezusa. Jezus pyta, jak czytasz? Rozmawia z pewnym mądrym człowiekiem. Mówi, jak ty czytasz to pismo? Czy ty czytasz w Duchu Świętym, czy ty czytasz intelektualnie? Czytanie intelektualne Pisma Świętego doprowadzi człowieka, i czy do czego to porażnie. I religia, szczególnie religia protestancka, chociaż katolicka też, w naszym kraju, czytała, zaczęła czytać Biblii intelektualnie i doprowadziło to, prowadziło do, do czego nasz kraj? Do porażki. Wiecie, że w naszym kraju jest mniej niż 1% nawet do Boga ludzi? Czy o tym? Mniej niż 1%. Pamiętajmy, jesteśmy na szarym końcu chrześcijaństwa. Na szarym końcu. Natomiast przew, przeważnie każdy człowiek spotkany przez Ciebie na ulicy powie do Ciebie, że jest wierzący. Przecież ja się urodziłem wierzącym. Nie, jak kiedy się urodziłeś, homo sapiens i nic więcej. Takim się urodziłeś. Rozumiesz? Urodziłeś się człowiekiem, ale nie wierzącym. Nie ma urodzenia wierzącego człowieka. Prawda? Widzę tym, że nie można się urodzić wierzącym. Chciałbym wierzyć, tak? Zgadza się? Bo wiara to pewność. Człowiek się nie rodzi z wiarą. Religia wymyśliła do tego różne rzeczy. Na przykład powiedziała, że pokropi się dziecko wodą i to dziecko będzie przez to wierzące. Przecież klimat. Zaśnie teraz mamy liczę To jest religia Ale ja nie chcę Wam dzisiaj opowiadać o religii. Dlaczego mówię o tym na początku? Chciałbym, żebyście religię wyrzucili do kibla. Takie ładne z złożone, prawda? Bardzo pasujące do piekła. Bardzo do piekła pasujące. Wyrzuć to wszystko. Wyrzuć całą religię. I chciałbym, żebyś dzisiaj mógł spotkać się z osobą, a nie z religią. I miał, żebyś miał z tą osobą osobisty kontakt. Jeżeli już spotkałeś tę osobę w swoim życiu, to chciałbym, żebyś dzisiaj pogłębił z nią swoją relację. Ja w 2001 roku spotkałem tę osobę i ta osoba wywarła na mnie niesamowity wpływ. Ta osoba doprowadziła do tego, że moje życie zmieniło się absolutnie. Będąc mordercą, do dilemem, narkotyków, człowiekiem, który popełnił wszystkie w zasadzie możliwe przestępstwa, stańcie człowiekiem, który głosi się Chrystusa. To zrobiła. Ta relacja. Spotkałem Go, a On zmienił mnie. Wiecie jaka jest zasada z Bogiem? On chce, żeby się z Nim spotkać, a On dokoła reszty. On mówi, spotkaj się ze mną. A zobaczysz, co się pytań, wydarzy. Spotkaj się ze mną, spotkaj się ze mną. Spotkanie się z Bogiem, to spotkanie się z mocą, to spotkanie się z siłą, z władzą, z miłością, z dobrocią. Rozumiecie? Kali się z nadprzyrodzonością. On jest nadprzyrodzony. On nie jest normalny. Bóg nie jest normalny w kategoriach normalności ludzi. On nie jest normalny. On jest w stanie zrobić rzeczy, których człowiek nie jest w stanie zrobić. Nikt nie był w stanie je zmienić. Miałem zrybną psychikę. Ojciec alkoholik, Matka wiecznie pijąc, jako zanurzonku alkoholikiem, rozumiesz? Nie, nie mogą to sobie poradzić z tym wszystkim. Mają 17 lat, zanurzonku, mam człowieka. Byłem pełen pewien złości, gniewu, nienawiści do całego świata. Ściszyć trochę ten mikrofon, Może ktoś to zciszyć, Albo postawić, to inaczej? Byłem człowiekiem, który absolutnie nie nadawał się do tego, aby móc w jakikolwiek sposób. ŻYĆ! Chodzi o ŻYĆ! Może pomyślisz że ale ja jestem, ja jestem dobrym człowiekiem, nie jestem ZŁYM człowiekiem. Nie ma znaczenia, czy jesteś dobrym człowiekiem, czy ZŁYM człowiekiem. Ja zawsze mówię, że w piekle jest taka specjalna, specjalna przestrzeń dla dobrych ludzi. I powiedzieć ci nie wiem czy to jest dobra nowina? chyba to jest jednak dobra wina, bo ona jest prawda, że w piekle jest więcej dobrych niż złych. Bo to piekła się nie idzie dlatego, że jest się zły. To piekła się idzie dlatego, że się nie wybrało ratownika. To jest bardzo proste. Człowiek się nie topi dlatego, że jest ciężki albo lekki. Topią się zarówno cięższy. Jak i jak i lepsi, jak i lepsi, jak się mówi Lżej się od, od. od. od. ciężkich. To mam właśnie na szkoły podstawowej, to nie dziw się poprawiacie. Rozumiesz, może się utopić człowiek, co może 120 kg? I człowiek sobie może 40 kg, przynajmniej to tak? Woda przyjmuje wszystko. Dokładnie tak samo jest z piekłem. Piekło przyjmuje wszystko. Wszystko, tak? Co nie przyjęło? Ratownu. Bo z był ratownikiem. W ogóle był ratownikiem. Między innymi w ogóle chciał być marynarzem, mama nie chciała, żeby on był marynarzem, nie chciała się wyprowadzić na wybrzeże, facet po prostu miał złamane marzenia, w życiu zaczął chlać. Taki, taki rozumiesz, taka proza życia, Po prostu. Mój ojciec zaczął chlać, bo jego marzenia pryskuj, jak pani pomylał, tak? I zamiast robić to, czego pragnął, tak? To robił rzeczy, w których nie chciał. I siłą rzecz po prostu wycofał się w chlanie. Taki było, był cięty. Okej? Okay? teraz, ale on, on, wiecie co? Mój ojciec, po, po, po, po tym jak, jak ja człowieka, to on, on, on zaczął się zmieniać. Dlatego nikt mi dzisiaj nie powie, że do jakiś zmian zewnętrznych potrzeba Jezusa. Nie potrzeba Jezusa do zewnętrznych zmian. Rozumiecie? To jest w ogóle nieprawda. Można się zmieniać bez Jezusa. Jezus nam nie jest potrzebny tylko do tego, żebyśmy się zmienili tak naprawdę. Jezus nam jest potrzebny, żeby nasze tyłki uratować przed piekłem. Do tego jest jeden potrzebny. To jest w ogóle pierwsza, powtarzowa sprawa. Rozumiecie? Nie do tego, żeby się zmienić, bo a cię może zmienić. Rozumiesz? Albo, albo, albo po prostu przestajesz robić pewne rzeczy, bo się ogarnął. Był, się o się i on nie będę tej historii bardzo opowiadał, ale zasadniczo on podjął decyzję wyciągnięcia mnie z więzienia i on z tego więzienia mnie wyciągnął. I ja zacząłem nawiązywać pewną relację. I on wyprowadzał mnie na przepustki z dekumenizacją i przez rok czasu wychodzenie na przepustki i przez ten rok czasu ja miałem z nim dobrą relację. I on wtedy mi opowiadał, jak był ratownikiem. Wiecie? I on, on się ze mną dzielił swoimi marzeniami, tym i też tym, co robił, co, co, co najbardziej kochał robić. Opowiadał mi, jak on ratował ludzi od, to, od, od tego, jak tonęli. wiecie? I okazało się, że on ratował różnych ludzi. Ja po latach zobaczyłem to, przypomniałem sobie tu się tym to pokazał, że tak jak twój ojciec ratownik ratował różnych ludzi, tak ja ratuję różnych ludzi. Ojciec ratował dobrych i złych. Wiecie, że, że jak człowiek tonie, to jest nie czy on jest dobry czy zły. Po prostu wiecie, że może utomnąć bardzo dobry człowiek. I bardzo zły człowiek. Rozumiecie? Jest, jest taki dowcip, że na przykład wiesz dlaczego pijani toną? Takie pytanie. Nie? Bo w wodzie wszyscy mogą tonąć. Ktoś od razu wracał do że to pijany. Nie nie! <śpijane> w wodzie wszyscy mogą utonąć. Wszyscy. Pijani i trzeźwi. Ojciec ratował. Pijany i trzeźwi. Mężczyzn i kobiety. Mądrych i głupich. Ciężkich i lepiej. Piekła jest dokładnie tak samo. Do piekła nie idzie się dlatego, że jest się zły. Do piekła się idzie dlatego, że się nie wybrało ratownika. Ojciec jak odpływał, do kogoś, żeby go uratować, to ten ktoś musiał się zgodzić na uratowanie. Wiecie o co chodzi? Wiecie, jaka jest jedna z pierwszych metod ratowania ludzi, tak? Trzeba tym ludziom, tak? uświadomić, że oni są w poważnych popałach, a nie jesteście w jednym desku uratowaniu. Wielokrotnie mój ojciec łamał nosy ludzi. Taka jakaś fajna pani na przykład tonęła, ojciec podpływał, a ona robiła wszystko, robiła wszystko, tylko nie to, co było potrzebne. On do niej mówił, nie ruszaj się, nie ruszaj się, krzyczał nie ruszaj się, tak? A ona się ruszała. Więc to ją dostawała krok, w grudziebie, zęblała, tata ją brała za włosy i wyciągała na ląd. Trzeba go potem sobie nosy nastawić, ale lepiej, bo mogłane nosy, szutować. Jezus, to radowie. I on przychodzi do człowieka i mówi tak, ja mam koncepcję ratunkową. Ja nie pytam Ciebie, jak Ty chcesz być uratowany. Ludzie przychodzą i mówią, Panie będę chodził do kościoła, Boże, będę lepszy, Boże, nie będę pij, Boże, nie będę. Pił. Spokój się. Stój. Kiedyś do mnie jeden człowiek przychodzi i mówi tak, ja się wrócę jak przestanę palić. Ja mówię, wiesz co, mam do ciebie taką propozycję, ile palisz? On mówi, półtorej marki kolejny Amerykanów. Ja mówię, bardzo dobrze. On mówi, słucham. Ja mówię, bardzo dobrze. Przyjdź z tym całym potencjałem, mówię do Jezusa. W tym stanie, w którym jesteś. On cię uratuje. Przy okazji przestaniesz palić, tak? Przy okazji. Przy okazji. Przy okazji. Widzisz, Jezus przyszedł do mojego życia i złożył mi pewną propozycję. Tą propozycję odczytałem w Piśmie Świętym. Ta propozycja to była taka. W uwierz w to, że ja jestem, po pierwsze, a po drugie, że wynagradzam tych, którzy mnie szukają. Wiesz, że tak jest napisane w tej Biblii? Że do Boga przechodzimy w ten sposób, że po pierwsze musimy uwierzyć, że On jest. Nie, że On jest w jakimś Kościele. Nie, że On jest w jakiejś filozofii. Rozumiesz? Nie, że On jest w jakiejś filozofii. Nie, że On jest w rozważaniu. Nie, że on jest w humanizmie. Nie, że on jest w religii. Że on jest. Jest. Ja jestem. Bo się możesz tak przedstawić. Możesz tam pasuje sobie jakieś owce. Nagle trzy płoni ogień. I z tego ognia głos. Jestem. jak to? No jestem. Ale kto to jesteś? No jestem ogień. Jak można nie nie jestem? On się tak przedstawi Jestem. To po hebrajsku jest JHWH. Cztery tak naprawdę nie można wypowiedzieć. On mu to powiedział. To znaczy, bo jestem, jestem tu obecny, teraz tutaj dla ciebie. na kogo jest Bóg? Dla ciebie. Religia mówi, że musisz zasłużyć. Religia mówi, że musisz zapracować. Ja przyszedłem do Jezusa, kiedy po raz trzeci już siedziałem w więzieniu, byłem zawodowym przestępcą, byłem ćpunem, handlowałem narkotykami, trułem dzieci amfetaminu, byłem bardzo zły piłem, ludzi, krzywdziłem. No moją narzeczoną, yy, która dzisiaj jest moją żoną, biłem. Przestawiałem mi prąd bo głowy, chciałem ją Byłem złym człowiekiem. I on przyszedł do mnie w tamtym stanie. W tamtym stanie do mnie przyszedł. I wiecie, co wam powiem? Powiedział do mnie, że on mnie nie potępiał. Rozumiesz? On powiedział, że przebaczył mi moje grzechy. Że dwa tysiące lat temu moje grzechy zostały przebaczone. Że on umarł za moje grzechy. Rozumiesz, co to Bóg, że On umarł za moje grzechy. Bóg umarł za Twoje grzechy. On umarł za Twoje grzechy. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg nie ma do Ciebie żadnego żału. Religia do Ciebie mówi, musisz zasłużyć, musisz zapracować. Przestrzegać dziesięciu przykazań i wszystkiego innego. Musisz chodzić do Kościoła, brać udział w tym czy w tamtym, rozumiesz? Musisz to robić, a Bóg mówi, nie musisz nic robić. Uwierz w to, że umarłem za Twoje grzechy. Nie mam do Ciebie żadnego żalu, Nie mam do Ciebie żadnej pretensji. Nie mam do Ciebie żadnej pretensji. Nie musisz usiłować. Nie musisz. Boże, co mam robić? Stań się odbiornikiem. Stań się odbiornikiem. Wiecie, stoją takie wielkie anteny nadawcze. One cały czas uwalniają fale. To są fale telefoniczne. Na przykład, jest tutaj telefon i jest gdzieś jakaś wielka antena. Ta antena jest nadajnikiem, a to jest odbiornik. Wiecie co, żebyś mógł skorzystać z tej anteny, musisz posiadać ten odbiornik. Bez tego odbiornika, ty w ogóle nie jesteś w stanie odbierać tego wielkiego silnego rynku. Bez odbiornika nie jesteś w stanie. Dzisiaj moja żona mówiła tutaj, żeby otworzyć żeby pozwolić. Wiecie, co znaczy pozwolić Bogu? To znaczy, że ja podejmuję decyzję, że nie będę stawiał przeszkód. Że jeżeli ja zaczynam otwierać się na Niego, to znaczy, że On może wejść. Taka prosta rzecz. On mówi, otwórz się, a ja wejdę. Ja się wtedy otworzyłem, przez to się otworzyłem, przez to, że uwierzyłem. Ja uwierzyłem, że moje grzechy są przepaczone. Patrz, borderca, bandyta, wszyscy mnie potępili. To mnie do dzisiaj piszą ludzie takie, takie informacje. Pan powinien wisieć. Proszę, Ty jesteś nienormalnym człowiekiem. Ciebie trzeba zutylizować. Co Ty gadać? Rozumiesz? Ludzie są wściekli na to, że jesteśmy w telewizjach, że jesteśmy w radio, że jesteśmy w internecie, że w ogóle y, miliony ludzi już dzisiaj mają informacje o istnieniu naszym. i to wpienia. Jak to? Był morderny, co i chodzi i mówi, że jest wolny, głosie Ewangelii mówi o miłości. Jak to zdurzę? Bo ja, ja mam się planu, na bo na ja człowieka zaginę. A wiesz jak to humanizm woli, teraz jest coś Cię teraz ukłuło, teraz jak Cię coś ukłuło, to to jest humanistyczna religia. Demokoma nie uciągł teraz. Jak to jest możliwe? Wiecie, tylko, że ona w ogóle nie bierze tego pod uwagę. Wiesz czemu? Po pierwsze, dlatego, że ona poznała Jezusa. A po drugie, dlatego, że ona wie, że jest to stare przeminęło. Rozumiecie? Okay. Ja w 2001 roku narodziłem się na nowo. Morderca umarł. Diler umarł. Bandyta umarł. Debil umarł. Powstał kto? Nowy człowiek. Ten nowy człowiek, on nie jest kultensą, on nie jest bandyką, który mówi, ale byłeś, ja mówię, ale Ty chyba nie będziesz o mnie. Chyba Ci się coś pomieszało. Ja nie jestem bandyką. Ale byłeś, ja mówię, nie on był, ale kto to jest on? Ja mów, ten, co umarł z Chrystusem na krzyżu Golgoty. Wiecie, ludzie nie znoszą, Prawny. I mówią na to metaforę. Bo to nie jest metafora. To nie jest figura stylistyczna, która ja teraz mówi. Wiecie, już po moim nawróceniu zostałem aresztowany i przedstawiono mi zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Potężne wyłudzenia, oczywiście no, sprzed czasów nawrócenia, jeszcze z dawnych lat i taki bardzo policja, policjant, który uważał, że no nie wiem kim jest, może Miami Weiss czy czymś takim. On przysłuchiwał mi w taki amerykański sposób. Ja bardzo lubię te rzeczy, bo ja na tym zęby zjadłem. Wiecie, ja byłem badany przez psychiatrów, psychologów przez, przez lata, widziałem jak to wszystko działało. I on tak chodził po niej, tak się pujał i mówi, dla kogo lata Ja mówię, słuchajcie, mówię, ja naprawdę nie mam mówię, czasu, mówię, mnie do tego więzienia. Ja mówię, w ogóle proszę, nie proszę Cię, mówię, już tak spokój, mówię do niego, ja, ja wiem, co ja mam robić. i jak dobra mówi, dla kogo latasz? Ja mówię, dla Jezusa Chrystusa. A bez metafor. <głos> <głos> Stary. Zobaczcie, jak was mówię, posłuchaj. Ja naprawdę poznaję Jezusa. W ogóle rozumiesz mnie. Poznaję Jezusa Chrystusa <głos> tu za osobiście. I mam w ogóle dokumenty na to, że jestem zdrowy psychicznie. Proszę cię, nie mów do mnie już nic. On popatrzył i wyszedł z tam. On wyszedł. On przestał ze mną uzmawiać. w ogóle to, to jest prawda. To jest prawda nieprzyjmowana dla tego świata. Ale jeżeli Ty spotkałeś tego Jezusa, to Ty wiesz, o czym ja mówię. I chcę teraz, żebyś zrozumiał, i ja mówię do tych z Was, którzy spotkali tego Jezusa, że ten Jezus, On ma dla Ciebie więcej. On ma więcej. A jeżeli Ty nie spotkałeś tego Jezusa, to ja dzisiaj mówię do Ciebie, że Ty musisz spotkać Jezusa, bo jak Ty nie spotkasz Jezusa, rozumiesz? To Ty Pójdziesz do piekła, jakkolwiek go pojmujesz, czy jak go nie pójmujesz. To jest nieważne, czy ty pojmujesz, czy ty nie pójmujesz. <śmiech> Jakby to ci powiedzieć? To w ogóle nie trzeba czaić chemicznego składu cjanek, żeby cię cyjanek otrzymał. Rozumiesz? To mówię, ja nie rozumiem cjanek. Ja w ogóle, mnie nie interesuje skład ogóle Co to nie? Ja mówię, w ogóle też nie interesuje, że ty go nie rozumiesz. Cyjanek chcecie cię zawić. Chodzi o to, żebyś go pomógł. Diabeł uwielbia niezorientowanych ludzi. Diabeł w ogóle lubi bardzo dwie wielu ludzi. Pierwszy to są niezorientowani, czyli ci, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Drugi to, to są czarownicy, czyli ci, którzy podpisują się pod wszystkim, co on proponuje i idą za nim krok w krok. Diabeł chce, żebyś ty nie wiedział, co to znaczy, ich do piekła. Ale ja sobie powiem, nie trzeba spać na dno morza, żeby się dowiedzieć, żeby ci potrzebny ratownik. Jest to trzeba zrobić, przyjąć ratownika. I sobie bardzo ważną i prostą kwestię. Wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Boże. Tak jest napisane w Biblii. Wszyscy. To znaczy dobrze jeździ, mężczyźni i kobiety, dzieci i starcy. Rozumiesz? Wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały. Grzech, takie greckie słowo harmateja, ono oznacza nie trafienie w cel. Pójście bokiem. Czyli, krótko powiedziawszy, wszyscy poszli bokiem. Tu była moja droga, a wszyscy poszli bokiem. Jedni poszli bokiem pięknie ubrani, rozumiesz, z LG przed nazwiskiem. Drudzy popełnili bokiem pijani od Cały czas bez celu, non-stop. Bez względu na to, jakie wydanie, co znaczy. Wszyscy. I co dalej? Mówię słowo, ale są usprawiedliwieni z łaski, tak? Z łaski. Są usprawiedliwieni z łaski. Jest to, jest łaska Niezasłużona przychylność. Czyli nie zasłużyliśmy na to, aby pójść do nieba nie zasłużyliśmy wszyscy. wszystkich. Ludzie ja tam zasłużyłem, ja pójdę i tam z Bogiem się, rozmawiam, nie ja weź przestań. Weź przestań. Ty byś, że to jest Bozia? To Bozia jest, to Bozia. Dziękuję Bozi za Paniąś i proszę Bozi o zdrówkę, ty o to chodzi? Bozia, to nie jest Bozia. Po całym Bosie i medali, po całym Boziak. Od mi się przypomina, taki był y, program, y, jeden z pierwszych tych takich, Koło Fortuny był. I taki był tam pan z wąsami, nie Pedro jak się nazywał. Janosus. Jak? O, właśnie. I taka była w polskim panią. Magda. Magda miała na imię. I jak ktoś wygrał w tym pole Fortuny, to on mówi tak, Magda to cały Czy Czujesz kremał? Wiesz? Od razu się po całej Bozie. Bo Pójdzie bo jak za Panu. to był zdury, zdury. System religijny, chory system, chory system. Prawda jest taka, że wszyscy zgrzeszyli poszli Bokiem, dobrze i źli, wszyscy i brakli chwały Bożej, ale są usprawiedliwieni za darmo, za free, za free. Dlaczego są usprawiedliwieni? Bo dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus, jako przedstawiciel Homo Sapiens, jest to Bóg, w ogóle Jezus to Bóg. On był w duchu Bogiem, a w duszy i w ciele był człowiekiem. Rozumiesz? Przyszedł na świat Boży Syn. Bóg się wcielił mając do wyboru zutryzować siebie, postanowił, że sam zejdzie i sam się na zachód zarodzi. Bo kara musiała być poniesiona, kogoś musiało trafić. Rozumiesz? Ponieważ to jest święta sprawiedliwość Boga, że za grzech czy za odstępstwo jest kara śmierci. Nasi te sprzedali ziemię diabłu, więc Bóg, on nie mógł cofnąć swojej sprawiedliwości. Nam się wydaje, że on no, po prostu musi sobie włożyć ręce w swoje święte kieszenie i mówi, dobra, nie mam problemu, bo jak nie żyjcie, no tak nie. Jak razem siedzisz w bylów, nie możesz go drugi raz odsiedząć. Boże, odsiedziałeś. Odsiedziałeś. Jest umarł za twojej grzechy. Nie możesz umrzeć. Pytanie, dlaczego więc wierol, tylu ludzi do Nie dlatego, że Bóg nie przebaczył grzechów, tylko dlatego, że oni nie chcą przyjąć przebaczenia. Jesteś był taki przypadek w że facet zamordował kilka osób. Rozumiecie? I on dostał Walczyła o niego i dotarli do gubernatora, i to walczyli przez wiele lat, i gubernator zmienił mu karę śmierci na dożywocie. Rozumiecie? Ale wiecie o co chodzi? Do niego przyszli do celi i kazali mu podpisać dokument, że nie będzie wykonana kara śmierci, tylko że będzie miał dożywocie. On się musiał na to zgodzić. Ale on był w takim cierpienniczym stanie że uważał, że należy mu się śmierć, na to, tych ludzi. I wiecie co? On nie podpisał tego. I wiecie co? Musieli wykonać karę śmierci. Gubernator go ułaskawił. Ale facet uważał się za takiego twardziela, że mówił, ja muszę zapłacić za to, co zrobimy. OK? I poszedł do komory gazowej. Poszedł do komory gazowej na własne życzenie uważał Cię za sprawiedliwszego niż gubernator. Ludzie uważają Cię za sprawiedliwszych niż Bóg. Jeżeli Bóg powiedział, Osema, Ci Twoje grzechy, to jakim prawem nie przyjmujesz tego ratunku? Jakim prawem chcesz zasłużyć? Mówisz, jeszcze muszę przestrzegać dziesięciu przykazań. Pan mówi, weź, ale weź, ale przestań. Wystarczy, że uwierzysz, że on umarł za Twoje grzechy. Przyjaciele, Jezus stał z martwych w cieni. Wiecie, że to jest prawda? On naprawdę wyszedł w ciele z grobu. To nie jest kwestia chodzenia z skóryczniem z jajkami do kościoła. To w ogóle nie o to chodzi, wiecie, że nie o to chodzi. Kiedyś do proboszcza zadzwoniłem do nas na parafii. Kiedyś, jak ja jeszcze tylko się narzuciłem, byłem takim chrześcijaninem, który zaczepiał innych ludzi i postanowiłem proboszcza zaczepić. Zadzwoniłem do niego, ona telefon telefonia, powiedział: proszę mnie wyjaśnić, o co chodzi z tymi jajkami. Czemu jajka? Czemu jajka? I on mi zaczął tłumaczyć, słuchajcie, jakie to było zawite, jakie to było skomplikowane. Tam, były, tam było wiele czynników w tym wszystkim. Generalnie chodziło o to, że to się nowe życie rodzi to jajka. Tak? Z tym jajkiem. Ja tak sobie pomyślałem, że mogę zapytać o zające teraz, nie? Ale to nie byli. Tak o nie O co chodzi? To nie to. To chodzi o to, że Jezus przez grob w ciele. Wyszedł z grobu. Wyszedł z grobu. To nie jest jakaś historia. On pokonał się Jezus Chrystus. I teraz, kiedy Ty w to uwierzysz, kiedy Ty uwierzysz, że Twoje grzechy zostały przebaczone, kiedy uwierzysz, że On wstał z martwych, to kiedy umrzesz, to pójdziesz do niego Od razu. To, że uwierzysz w to, że Twoje grzechy są przebaczone i że On stał zmartwychwst, spowoduje, że uznasz Go jako Pana swojego życia. Słowo Boże mówi, kto uwierzy w sercu swoim, że Chrystus stał zmartwychwst. I wyznał ustawiu swoim, że Jezus jest Panem, zbawiony będzie. Zbawiony, czyli uratowany. Tak? Uratowany. Te, tu jest takie wspaniałe greckie słowo mówiące o homologata, jest homologeo. Kto homologeo ustawi swymi. Niektórzy myślą, że to wystarczy że będzie Jezus jest Panem. Ja mówię, nie, popłukie można nauczyć mówić Jezus jest Panem. No i co? To znaczy, że Nie, do nieba pójdzie? Nie, <śmiech> to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to nie jest jakaś formuła. Tam jest homo do keo. Wiesz, kto to jest Pan? Kiedy uwierzy, że został zmartwy, to Ty wtedy uznasz go za Pana, jest Jezus, prowadź mnie. Ja powiedziałem to do Niego w 2001 roku. Powiedziałem, prowadź mnie, Jezus, prowadź mnie, mój Panie. Wiecie co? Mija 15 lat, zaraz, jako oddałem sobie życie Jezusowi, przez ten czas, moje życie idzie cały czas do przodu. To nie znaczy, że ono jest łatwe, ale oznacza, że ja zawsze zwyciężam. Zawsze. Zawsze. Patrzcie, mam pewne zbawienia. Mam władzę w moim życiu. Nad chorobami, nad niemocami, nad biedą, nad nieszczęściami. Rozumiecie? Władzę w swoim życiu. władzę. jest to jest władanie? Co to jest panowanie? To znaczy, że diabeł nie może dzisiaj dobrać tylko. Do tyłka. Po prostu, po prostu. Realnie chodzący z Bogiem, to jest człowiek, którego diabeł się nie może dobrać do tyłka. Nie ma czegoś takiego, że on wstaje, ale ja mam trudny dzień. <grym> Jaki trudny dzień. Przecież jest w Tobie wielki Bóg. Ale czy Ty w to wierzysz? Czy Ty w to wierzysz? Czy Ty w to wierzysz w ogóle? Czy to jest Twój Pan, czy to nie jest Twój Pan? Jeżeli widzisz w swoim życiu dzisiaj, że jest potrzeba, odnowienia Twojej relacji z Bogiem. Mówię do tych z Was, którzy oddali się życiu Jezusowi. Chciałbym, żebyś to zrobił. Chciałbym, żebyś dzisiaj odnowił swoją relację z Bogiem. Żebyś przyszedł do Niego i powiedział, Jezus. pamiętam ten dzień, kiedy oddałem Ci swoje życie. Uwierzyłem, że umarłeś za moje grzechy. Uwierzyłem, że wstałeś z martwych. Uznałem Cię za swego Pana, ale schrzaniłem Boże. Boże, schrzaniłem. Schrzaniłem tak wiele. Ale poddaję się teraz drugie Jezus. Jesteś moim panem i moim królem. Nie jesteś jakąś małą Bozią. Nie jesteś katolikiem ani protestantem. Jesteś wielkim, potężnym Bogiem. Poddaję się Tobie Jezus. Będę szedł za Tobą dokądkolwiek nie poprowadzisz. I wierzę teraz, że Twoja moc będzie się uwalniała do mojego życia. A jeżeli jeszcze nie oddałeś życie Jezusowi, nie spotkałeś się z nim, a wystarczy sobie zadać proste pytanie: Gdybyś dziś umarł, gdzie spędzisz wieczność? Gdzie spędzisz wieczność? W niebie czy w <grym> Bardzo prosto. Gdzie Ty pójdziesz? Wiecie, że użyć jest bardzo prosto. Przecież my jesteśmy 70% wody, ludzi. Gdzie w ogóle, że się trzymamy, to jest jakiś trud. Czujesz klimat? 70% wody, Wychodzimy w ogóle do zwykawy, że my się nie rozlejemy. To sobie takie pytanie, jak to powiedziała? Człowiek, używamy 6% do naszego tytu. To w ogóle, że, że, że rozumiesz, to, że ja nie chcę. Nie Ciebie jak świnia, to jest w ogóle cud, że ja trufli nie wyciągam. 6% mózgu, czujesz? Jakby człowiek miał 6% sprawnego ciała, to od razu pan ciebie, retny w grup. 94% niesprawności? To jest kaleka. A więc zobacz, 70% wody, 6% rentowności mózgu, tak? Ego wielkości Himalaii. Jest to Homo Sapiens.